Diabelski pakt, udana próba podpalenia pokoju na świecie, przebudowania starego porządku, wprowadzenia na salony Rosji sowieckiej. Tak nazywają historycy pakt o nieagresji zawarty 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie między Hitlerem i Stalinem. Pakt Ribbentrop-Mołotow od nazwisk podpisujących go przedstawicieli obu krajów. Jak wpłynął na historię Polski? O tym w 33. odsłonie historii żywej poświęconej wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. Obserwatorów zdumiał fakt, że tak różne ideologicznie państwa faszystowskie i komunistyczne antyfaszystowskie zdecydowały się na podpisanie tego paktu. 5 maja polski minister Józef Beck stanowczo odpowiedział Hitlerowi my w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę, a kilka miesięcy później trzecia Rzesza zaatakowała nasz kraj i doprowadziła do wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku. Czy to było pragnienie Stalina, który nie tak dawno pozował na arbitra spraw europejskich, prowadził rozmowy z Wielką Brytanią i Francją, a już 17 września armia sowiecka dokonała agresji na Polskę, podpisany 28 września niemiecko-sowiecki traktat o granicach i przyjaźni był czwartym rozbiorem Rzeczpospolitej. Stalin złamał nie tylko traktat ryski, ale kilka późniejszych układów z Polską oraz umów międzynarodowych, w tym o wyrzeczeniu się wojny. Realizując plany sowieckiej polityki konfrontacji ze światem, gospodarz Kremla zgromadził więcej czołgów i samolotów niż łącznie wszystkie kraje europejskie. Jego armia była liczniejsza niż niemiecka. Według ustaleń współczesnego nam historyka rosyjskiego Olega Kena, na pierwszym miejscu wrogów, w których planował uderzyć, zawsze była Polska. Dlaczego? Czy pakt Ribbentrop-Mołotow to było zielone światło, które Stalin dał Hitlerowi do ataku na nasz kraj, z nadzieją na realizację sowieckich planów? Historia Żywa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 We wrześniu w Monachium Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy podpisały układ zwany dyktatem monachijskim. Układ o przyłączeniu części Czechosłowacji do Niemiec. Nie został do monachium zaproszony Stalin, ale jaki był rok 1938, kiedy Hitler dyktował warunki Zachodowi, ale jaki był w relacjach polsko-sowieckich? Czy były jakieś sygnały, znaki, że Stalin szykuje się do tego, żeby zadać Polsce cios w plecy w roku następnym? Tak jak pani redaktor wspomniała, od strony formalnej obowiązywał w relacjach między Związkiem Sowieckim a Polską Cały szereg układów, który miał gwarantować, że nie dojdzie do napaści żadnej ze stron wzajemnie na siebie. Wymieńmy te pakty, zanim przejdziemy do bardziej powiedziałbym nieformalnej, a realistycznej oceny tych stosunków w 1938 roku. A więc po pierwsze obowiązywał traktat pokojowy zawarty 18 marca 2021 roku w Rydze. Następnie bilateralny także układ z 25 lipca 1932 roku. Układ o nieagresji, który został przedłużony właśnie w 1938 roku, 26 listopada, gdzie podkreślono, że obowiązuje on do 1945 roku, a więc miał jeszcze wiele, wiele lat zapewniać spokój i gwarancję bezpieczeństwa od strony wschodniej dla Polski. Kolejne umowy, które zostały pogwałcone to już międzynarodowe umowy, takie jak Pakt brianda Kelloga, nazywane tak od nazwisk francuskiego i amerykańskiego polityka, którzy byli inicjatorami tego paktu, a którego sygnatariusze ogłaszali wyrzeczenie się wojny jako instrumentu polityki narodowej. Dalej konwencja o określeniu napaści z 1933 roku. No, można by jeszcze kilka takich rozmaitych mniej istotnych tutaj układów porozumień wymienić, które świadczyć miały o tym, że wszelkie możliwe formalne gwarancje spokoju i stabilności w relacjach Polski z jej Wielką Wschodnią Sąsiadką są obowiązujące, jeszcze przez wiele lat mają obowiązywać, taką moc powinny zachowywać. Sytuacja oczywiście od strony nieformalnej wyglądała inaczej. Wiadomo było, tak jak pani redaktor to również przypomniała we wprowadzeniu do naszej audycji słowami Olega Kena, nieżyjącego świętej pamięci, znakomitego historyka rosyjskiego, mówię to z pełnym przekonaniem, bo... Byli i pewnie jeszcze są, choć raczej już nie w Rosji, ale poza jej granicami, znakomici, uczciwi historycy Rosjanie, którzy przysłużyli się także badaniu tego okresu, o którym dzisiaj mówimy. Akurat Oleg Ken należał do najwybitniejszych badaczy okresu polityki międzywojennej Związku Sowieckiego i Stalina. I dzięki jego badaniom poświęconym planom mobilizacyjnym Armii Czerwonej w końcu lat 20. i w latach 30., a także historii zbrojeń Związku Sowieckiego w tych latach. Wiemy bardzo dokładnie, jak powtarza się w tych planach, w rozważaniach, w których brał udział decydujący oczywiście sam Stalin, a także wysi funkcjonariusze Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, czyli jakby Ministerstwa Spraw Zagranicznych Związku Sowieckiego i odpowiedniego Ministerstwa Obrony, czyli wojny. Jak powtarza się ten sam schemat? Polska jest dla nas bezpośrednio głównym przeciwnikiem za naszą zachodnią granicą. Polska musi być wyeliminowana, bo Polska będzie w sojuszu z Wielką Brytanią. To było pierwsze założenie. Polska będzie szpicą brytyjskiego imperialistycznego ataku na Związek Sowiecki i dlatego musi być zniszczona. To powtarzało się konsekwentnie w latach 20. i początku lat 30. Sytuacja zmieniła się oczywiście z chwilą dojścia Hitlera do władzy w Niemczech, bowiem wcześniej to zniszczenie Polski, o którym mówiono potajemnie rzecz jasna w Moskwie, łączyło się z planem ścisłej współpracy wojskowej z Berlinem. Współpracy, która przypomnijmy datowała się już w Związku Sowieckim od czasu zawarcia układu sowiecko-niemieckiego w Rapallo w 1922 roku. Gdzie potajemną konsekwencją tego układu były ćwiczenia wojskowe przeprowadzane przez niemieckich oficerów na terenie Związku Sowieckiego, rola doradców takich specjalistów w dziedzinie broni pancernej jak Heinz Guderian, późniejszy najwybitniejszy niewątpliwie dowódca Wehrmachtu w tym zakresie w czasie II wojny światowej. I uczestnik tzw. defilady zwycięzców na trupie Polski, że tak to brutalnie nazwę, w 1939 roku we wrześniu razem z jego sowieckim partnerem w wrześciu nad Bugiem. Otóż tacy właśnie ludzie jak Guderian, jak inni specjaliści wojskowi niemieccy ćwiczyli się w zakresie tych broni, umiejętności, które były im zakazane przez traktat wersalski formalnie w Niemczech. Związek Sowiecki udostępnił im możliwości używania poligonów sowieckich, a w zamian uzyskiwał dostęp także do no, jednak bardzo wysokiej wiedzy fachowej sztabowców niemieckich i techników niemieckich, którzy rozwijali przemysł wojskowy sowiecki w tych latach dwudziestych i początku lat trzydziestych. Mówił pan profesor o relacjach sowiecko-niemieckich w latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku, o wzajemnych korzyściach wynikających z tych kontaktów dla obu krajów. Czy zmieniły się te relacje po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku? Dojście Hitlera do władzy w 1933 roku oczywiście no, musiało zapalić jakiś sygnał ostrzegawczy myśleniu Stalina no, z powodu ogólnie znanych, dostępnych i ogłaszanych publicznie przez Hitlera zamiarów poszerzenia niemieckiej przestrzeni życiowej Lebensraumu na wschód. Choć Hitler nie mówił wprost o Polsce, no to mówiąc o poszerzeniu niemieckiej przestrzeni życiowej na wschodzie mówił za to całkiem wprost o tym, że potrzeba zniszczyć komunizm, trzeba zniszczyć Związek Sowiecki. No, Wobec takich deklaracji trudno było przejść całkiem obojętnie i Stalin sądował w 1933-1934 roku, czego może spodziewać się po Hitlerze. Sądował przez swoich dyplomatów, bo oczywiście Związek Sowiecki utrzymywał wciąż bardzo dobre stosunki dyplomatyczne i handlowe z Niemcami, z III Rzeszą. Niemniej jednak był zaniepokojony tym, że Hitler może zrezygnować z tej dotychczas rozwijającej się współpracy niemiecko-sowieckiej, która po cichu miała za swój cel zniszczenie Polski i może zwrócić się ku mocarstwom zachodnim, zwłaszcza ku Wielkiej Brytanii, żeby razem z Wielką Brytanią, jak zakładał Stalin, uderzyć na Związek Sowiecki. Prawda? A więc w tej sytuacji, kiedy zwłaszcza ogłoszony został w styczniu 1934 roku układ o neutralności między Polską a Niemcami. W skrócie to ujmując, taka była jego istota. Stalin odczytał to jako znak możliwego, możliwego zbliżenia Polski z Niemcami. I w takim razie pojawiło się widmo takiej oto sytuacji, do której Stalin wciąż wracał w rozmowach ze swoimi sztabowcami, że oto Polska może połączyć się z Hitlerem, przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a jeszcze z tyłu będzie kibicował temu, czy wturował, czy planował takie uderzenie Londyn, stolica imperializmu światowego. Tak to Stalin przedstawiał, ale oczywiście jako realista do szpiku kości, najbardziej cyniczny, jakiego nosiła święta ziemia rosyjska, choć nie jednego cynika nosiła wcześniej, Stalin ani przez moment nie wątpił w to, że jeżeli będzie tego wymagała Koniunktura polityczna, to można sprzymierzyć się, a nawet trzeba sprzymierzyć się z Hitlerem, wrócić do tego starego układu współpracy z Hitlerem, bo to jest najwygodniejsze dla zniszczenia Polski, dla przesunięcia Związku Sowieckiego bliżej centrum spraw europejskich, oczywiście pod warunkiem, że uda się skłócić Hitlera z państwami zachodnimi skierować tam pierwszy impet imperializmu niemieckiego, czy rewizjonizmu niemieckiego, może tak to nazwijmy po traktacie wersalskim, wciąż bardzo żywego w społeczeństwie niemieckim, znaczy chęć zmiany granic które Niemcy uważali za krzywdzące po traktacie wersalskim. I to jest tło tej zmiany, która dokonuje się w połowie lat 30. Z jednej strony Stalin ogłasza politykę tzw. frontów ludowych, czyli porozumienia z partiami socjalistycznymi, socjaldemokratycznymi w Europie Zachodniej, po to, żeby hamować dalsze sukcesy partii faszystowskich. No bo na razie faszyści, tak nazywani, rządzili we Włoszech i z faszystami. Zresztą Związek Sowiecki utrzymywał znakomite stosunki od początku z Mussolinim. Były świetne stosunki dyplomatyczne Moskwy. No ale kiedy w Berlinie zwyciężyli narodowi socjaliści, czyli inaczej mówiąc naziści, ta perspektywa, że mogą odnieść kolejne sukcesy gdzieś we Francji czy w Hiszpanii, gdzie rozpętała się, jak wiadomo, wojna domowa. W 1937 roku już na pełną parę niepokoiła Stalina i dlatego angażował się w politykę powstrzymywania sukcesów państw osi, czyli Rzymu i Berlina, dalszych sukcesów w Europie ale bez wiązania się na trwałe z państwami zachodnimi. To cały czas podkreślała propaganda sowiecka. Zwalczamy faszystów. Ukuto ten slogan propagandowy, który mógł dotknąć każdego, kto nie podobał się Moskwie. Każdy mógł zostać faszystą. Zwalczamy faszystów, ale wcale nie zamierzamy wyciągać kasztanów z ognia. Używano tej właśnie metafory dla burżuazyjnych rządów zachodnich. I moment krytyczny tutaj nastał oczywiście w 1938 roku, kiedy... Hitler kierując swoje apetyty najpierw w stronę Czechosłowacji dokonał szantażu wobec rządu czechosłowackiego, a państwa zachodnie uległy temu szantażowi w tym sensie, że po prostu zaakceptowały żądania Hitlera, a rząd czechosłowacki zamiast zdecydować się na obronę militarną swojego kraju podniósł ręce do góry i zaakceptował dyktat monachijski, czyli dyktat czterech mocarstw, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, i Francji, które no, nakazały de facto, czy nakłoniły może tak powiedzmy delikatniej rząd w Pradze do cesji, czyli do oddania sudetów ziemi, nie tylko ważnej z tego względu, że mieszkało tam trzy miliony Niemców etnicznych, ale przede wszystkim ważnych dlatego, że znajdowały się tam potężne bunkry umocnienia czechosłowackiej armii, które pozwalałyby bronić się Czechosłowacji Gdyby się na to zdecydowała. Nie zdecydowała się, nastąpił zabór tej ziemi przez Niemców przy akceptacji państw zachodnich, a Polska niestety zdecydowała się na posunięcie trudne do zaakceptowania z powodów moralnych. Choć w istocie odbierała tylko ziemię, którą wcześniej zajęli w sposób równie niemoralny, tak bym powiedział, Czesi w 1919 roku zajmując Zaolzie zamieszkałe przez większość Polską. Teraz Polska to Zaolzie odebrała, co oczywiście nie znaczyło, że Polska przechodzi do obozu Hitlera, ale ten moment właśnie wrzesień, październik 1938 roku pokazał, że Związek Sowiecki znajduje się jakby w izolacji. Wrzesień, październik 1938 roku po dyktacie monachijskim Związek Sowiecki znalazł się w izolacji na arenie międzynarodowej w Europie, zdaniem pana profesora. Skoro Stalin nie uczestniczył w tej konferencji w Monachium, zatem jaka była strategia gospodarza Kremla dalej? Oczywiście Stalin nie mógł być zaproszony, bo Stalin zawiódł jako sojusznik Czechosłowacji. Przypomnę, że Stalin, a raczej Związek Sowiecki miał układ z Czechosłowacją go do niesienia pomocy zbrojnej Republice Czechosłowackiej w przypadku napaści, czy to niemieckiej, czy jakiejś innej. Układ ten jednakże był zaopatrzony w która pozwalała się rakiem wycofać Stalinowi z tego zobowiązania, to znaczy Związek Sowiecki miał udzielić tej pomocy Czechosłowacji, pomocy zbrojnej w momencie, kiedy pomocy tej udzieli również Francja Czechom. No a Francja, jak wiadomo, zachowała się tak, jak się zachowała w Monachium w 1938 roku, czyli najbardziej podle, jak tylko można sobie wyobrazić. I to pozwoliło Stalinowi umyć ręce także z daleka od losu Czechosłowacji. Niemniej znalazł się w izolacji i to jest moment, kiedy do Warszawy Zaczynają przybywać wysłannicy Berlina namawiając polityków polskich, ministra Beka, przede wszystkim ministra spraw zagranicznych Józefa Beka, do rozważenia propozycji bliższej współpracy strategicznej między Warszawą a Berlinem. Oczywiście na zasadzie podporządkowania Warszawy Berlinowi, oddania Gdańska, który był jak wiadomo wolnym miastem Niemcom i przeprowadzenia eksterytorialnej autostrady przez Pomorze, to na początek dalszych żądań. Oczywiście tak to wszyscy w Warszawie interpretowali i słusznie. W zamian oczywiście można byłoby liczyć na to, że Niemcy no, nie zaatakują zbrojnie Polski, ale tak jak to czynili w aluzjach, czy to Gering, czy sam Hitler w rozmowach z Polskim, Ministrem Spraw Zagranicznych, Beckiem czy z ambasadorem polskim w Niemczech, sugerował, że no, są tereny na wschodzie, w których Polska może sobie zrekompensować ewentualne straty na zachodzie. Czytaj, oczywiście możecie sobie wziąć kawał Ukrainy czy Białorusi sowieckiej, jak wspólnie stworzymy tę przestrzeń życiową dla Niemców do Uralu. No Oczywiście Polska, jak wiadomo, odrzuciła te oferty, które pojawiają się w październiku 1938 roku. Ale dla Stalina to jest moment krytyczny, bo gdyby Polska je przyjęła, Stalin nie miał żadnego ruchu, nic nie mógłby zrobić. Oczywiście byłoby to rozwiązanie dla niego niekorzystne, czy dla Polski byłoby korzystne, tak twierdzą niektórzy publicyści, z których tezami radykalnie się nie zgadzam. To powtórzę po raz któryś, nie po raz pierwszy daje wyraz temu stanowisku. Ale teraz już nie mówię o tych rozważaniach publicystów, którzy wierzą w to, że był możliwy sojusz z Adolfem Hitlerem korzystny dla Polski. Tylko wracam do położenia w stosunkach sowiecko-polskich i sowiecko-niemieckich. Otóż Stalin znajdował się wtedy w sytuacji rzeczywistego izolowania na arenie międzynarodowej i wtedy właśnie zaprosił na rozmowę ambasadora Francji w Moskwie, Kulondra, i powiedział mu, że skoro właśnie następuje taka zmiana, następują zmiany granic w Europie, Czechosłowacja została uszczuplona przy zgodzie mocarstw zachodnich, Niemcy wykroili dla siebie kawałek Czechosłowacji, to on nie widzi innego wyjścia, jak następny rozbiór Polski. Użył takiego określenia. Znaczy nie dosłownie Stalin akurat rozmawiał z Kulondrem, tylko rozmawiał niejako poprzez wicekomisarza spraw zagranicznych Władimira Potjomkina, ale takie sformułowanie padło w rozmowie z politykiem francuskim. Jeżeli będziemy izolowani przez Zachód, to my się porozumiemy z Hitlerem. Takie było, można powiedzieć, znaczenie tego ostrzeżenia, które Władimir Potjomkin w październiku 1938 roku przekazał politykom francuskim. No i to jest istota odpowiedzi na pytanie, jaki był stan stosunków sowiecko-polskich w tym czasie. Oczywiście od strony zewnętrznej wszystko wyglądało wspaniale. Związek Sowiecki po to właśnie, żeby Polska nie odpowiedziała pozytywnie na oferty Niemców. Gotów był na zawarcie wszelkich układów z Polską w tym momencie. Dodatkowych układów, poza tymi, o których wcześniej mówiliśmy wzmacniających przekonanie Polaków, że są bezpieczni od wschodu. I efektem tego było podpisanie już 19 lutego 1939 roku polsko-sowieckiego układu handlowego, opartego na klauzuli najwyższego uprzywilejowania i przewidującego dwunastokrotny wzrost wzajemnych obrotów. No to miało jakby przekonać Warszawę. Widzicie, wszystko wam zaoferujemy, czujcie się bezpieczni, nie musicie w ogóle rozmawiać z Niemcami. Polska rzecz jasna, nie z tego powodu, ale... Ze względów zasadniczych odrzuciła perspektywę nierównoprawnego sojuszu z Niemcami. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki programu Pierwszego Polskiego Radia. Mówimy o miesiącach poprzedzających wybuch II wojny światowej. Historia Żywa Pakt paktami, jak powiedział pan profesor, papier wszystko przyjmie, a rzeczywistość zdaje się okazywała się coraz bardziej wybuchowa. 15 marca 1939 roku Hitler dokonał aneksji Czechosłowacji. Jaki to miało związek z tym, że miesiąc później, 17 kwietnia, rozpoczęły się supertajne negocjacje sowiecko-niemieckie, które doprowadziły ostatecznie do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow? Ta decyzja Hitlera o po prostu wchłonięciu reszty Czech na terytorium Rzeszy, co prawda jako wydzielonego w niej obszaru protektoratu Czech i Moraw, i pozostawieniu takiego ogonka, przepraszam za może niezgrabną metaforę w postaci Słowacji, Ruś Zakarpacką mieli dostać Węgrzy, Ruś Zakarpacką, która należała do Czechosłowacji do tej pory. Otóż ta decyzja oznaczała podeptanie traktatu monachijskiego z końca września 1938 roku, gdzie Hitler uroczyście zapewniał Francję i Wielką Brytanię, że nie ma już żadnych aspiracji terytorialnych, że już żadnych zmian granicznych nigdy nie dokona. No, te słowa, jak wiadomo, przetrwały tylko niespełna pięć miesięcy i to wzbudziło oburzenie opinii publicznej brytyjskiej, która wcześniej z entuzjazmem akceptowała układ monachijski, wierząc w słowa swojego premiera Chamberlena, że przywiózł spokój na pokolenie. Teraz, czyli w połowie marca 1939 roku, Brytyjczycy czuli się oszukani i jednocześnie przerażeni. Tak bym powiedział już nie tyle może o przeciętnym mieszkańcu Wielkiej Brytanii, ile o politykach brytyjskich, którzy zrozumieli, że za chwilę Hitler może panować nad całą Europą, czy nad jej zdecydowaną większością. A to dla Wielkiej Brytanii oczywiście oznacza... No, groźbę, która zawsze wywoływała reakcję polityki brytyjskiej, groźbę zdominowania kontynentu przez jedno mocarstwo, czyli groźbę wyrzucenia Wielkiej Brytanii z Europy i zaatakowania Wielkiej Brytanii przez całą Europę. Widmo Napoleona w skrócie, można by tak to nazwać. Stąd Wielka Brytania zareagowała w sposób niejako oczywisty na tę sytuację, a mianowicie zaoferowała Polsce jako krajowi, który znajdował się niewątpliwie w następnej kolejności po Czechosłowacji na tej liście obiektów pożądania Hitlera, tak bym to ujął. Wielka Brytania zaoferowała gwarancję jednostronnie, to znaczy nie pytając strony polskiej o zdanie. Premier Neville Chamberlain 31 marca 1939 roku w przemówieniu w Izbie Gmin stwierdził, iż w wypadku każdego działania wyraźnie zagrażającego niepodległości Polski, któremu to działaniu rząd polski uzna za konieczne stawić opór własnymi siłami zbrojnymi, rząd jego królewskiej mości uzna się zobowiązanym udzielić Polsce pomocy wszystkimi środkami, jakimi rozporządza. No to była oczywiście zmiana zasadnicza w całej polityce międzynarodowej. Józef Piłsudski, żyjący już od czterech lat, przywódca Polski Niepodległej marzył całe swoje życie to w ostatniej fazie Owego życia jako naczelnik państwa, a potem właśnie nieformalny przywódca Polski po 26 roku, o sojuszu z Wielką Brytanią, bo wiedział, że to jest najważniejszy kraj Zachodu i sam Sojusz z Francją, słaby zresztą i traktowany dość lekceważąco przez Francuzów, nie wystarczy Polsce jako gwarancja bezpieczeństwa. Natomiast jeśli Wielka Brytania poprze Polską, ogłosi formalnie swoje zobowiązania w sprawie polskiej niepodległości, no to naturalnie i ten sojusz z Francją będzie więcej wart i pozycja Polski nie będzie izolowana na arenie międzynarodowej, zwłaszcza między Niemcami a Rosją sowiecką. Teraz to właśnie nastąpiło, ale efekt istotny, który musiał się z tym wiązać, a który, no cóż, może nie na pierwszy rzut oka dawał się dostrzec, był taki, że oznaczało to otwarcie możliwości rozmów między Moskwą a Berlinem. No bo jeżeli Wielka Brytania mówi, że będzie chronić Polskę przed Berlinem, przed Hitlerem, to oznacza, że Hitler musi szukać jakiegoś zabezpieczenia przed ewentualnością utrudnienia mu podboju Polski przez sojusz Polaków z państwami zachodnimi. Hitler wiedział, że w Europie Wschodniej oczywiście rozstrzygnie o wszystkim siła militarna, a tutaj Wielka Brytania czy Francja no, prędko ze swoimi siłami zbrojnymi, nawet gdyby chciały, nie dotrą. Rozstrzygnie zatem siła Wehrmachtu, o której Hitler wiedział, że jest kilkakrotnie większa od siły Wojska Polskiego w tym momencie, ale naturalnie pozostawała największa armia świata, jak pani redaktor przypomniała, we wstępie, armia sowiecka i trzeba się było z nią liczyć. Dlatego Hitler zaczyna się niecierpliwić do jednego: do porozumienia ze Stalinem. Od, praktycznie rzecz biorąc, kwietnia roku 39, Hitler. Od momentu, kiedy podpisuje dyrektywę Fall Weiss, 3 kwietnia podpisał ją formalnie szef sztabu Wehrmachtu, generał Wilhelm Keitel, czyli dyrektywę nakazującą atak na Polskę, przygotowanie planów operacyjnych tego ataku, Hitler jednoznacznie szuka już prędkiego kontaktu z Moskwą w sprawie porozumienia politycznego. A Stalin jest znów w komfortowej sytuacji. Bo o ile Hitlerowi bardzo teraz zależy na układzie ze Stalinem, to oczywiście zależy także Wielkiej Brytanii, która rzecz jasna no, wolałaby, żeby Polacy poradzili sobie sami, może jeszcze właśnie przy wsparciu Związku Sowieckiego, żeby zahamować Hitlera. Skoro zapewne będą zasłabi Polacy, żeby sami zatrzymać kolejną falę agresji niemieckiej. I stąd zaczyna się, tak jak to określił Henry Kissinger w swojej monumentalnej pracy pod tytułem dyplomacja, bazar, targowisko. Targowisko w Moskwie, w którym Stalin wystawia swoje usługi rozstrzygnięciu tego kryzysu międzynarodowego na zasadzie, kto da więcej za te usługi. Oczywiście Wielka Brytania i Francja, nie mogły dać tyle, co Hitler, bo Wielka Brytania i Francja nie mogły dać Stalinowi Polski, czy połowy Polski. A Hitler mógł. Hitler oczywiście był gotów na taki układ, w którym połowę Polski weźmie sobie Stalin. Stąd tego momentu Stało się dość jasne, przynajmniej ekspost nam się wydaje jasne, że porozumienie Hitlera ze Stalinem staje się możliwe i racjonalne z punktu widzenia i Stalina i Hitlera, jakkolwiek jest przykładem najbardziej nie tylko łajdackiego, ale zbrodniczego układu w historii ludzkości. Najważniejszym towarem okazuje się tutaj na tym targowisku w Moskwie, panie profesorze, czas, bo Hitler poganiał, a Stalin spowalniał. Był to zdaje się najdroższy też w tym momencie towar. Dlaczego Hitler poganiał, a dlaczego Stalin zwalniał i no właśnie czekał na stosowny moment? Stalinowi ten czas był potrzebny z dwóch względów. Po pierwsze cała propaganda sowiecka, nie tylko działająca na terenie Związku Sowieckiego, ale działająca na terenie całej Europy, czy szerzej nawet. Propaganda realizowana za pośrednictwem trzeciej międzynarodówki, istniejącej od 1919 roku organizacji partii komunistycznych działających w wielu krajach świata, zwłaszcza w Europie. W szczególności w związku z trwającą wciąż jeszcze wtedy, wiosną 1939 roku, choć dogorywającą wojną domową w Hiszpanii, gdzie... Po jednej stronie brały udział wspierając Franco, oddziały włoskie i niemieckie, a po drugiej stronie republikańskiej używane były na masową skalę czołgi sowieckie, sowiecki sprzęt, sowieccy oficerowie w tak zwanych oddziałach ochotniczych wspierających republikanów. To była typowa wojna zastępcza w Hiszpanii, w której wydawało się wszystkim, że walczą ze sobą komunizm i faszyzm. Tak to w każdym razie propaganda sowiecka przedstawiała. No a teraz otwierała się perspektywa sojuszu komunizmu z faszyzmem. Nie było łatwo przestawić zwrotnice propagandowe nagle o 180 stopni. Druga kwestia, w której Stalin potrzebował tego czasu, bardziej praktyczna i chyba ważniejsza, wiązała się z sytuacją na Dalekim Wschodzie. Związek Sowiecki, jak wiadomo, nie jest tylko, czy Rosja nie jest tylko krajem europejskim, ale eurazjatyckim. Wydarzenia dziejące się o wiele, wiele tysięcy kilometrów od Europy mają często równie ważne znaczenie dla Moskwy, jak to, co dzieje się właśnie gdzieś nad Wisłą czy nad Renem. Właśnie w 1938 roku nastąpił nowy, nie pierwszy zresztą kryzys w stosunkach sowiecko-japońskich. Japonia znajdowała się w serii układów sojuszniczych z Berlinem i w jakiejś mierze w ideologicznym pakcie z Berlinem i z Rzymem, czyli z państwem faszystowskim Mussoliniego i z III Rzeszą Hitlera. Japonia realizowała swój program imperialnego podboju w Chinach. Stalin wspierał Chiny z powodów strategicznych w tej walce, a w 1938 roku doszło do bezpośredniej konfrontacji wojska japońskiego z sowieckimi oddziałami na terenie Mongolii. Formalnie niepodległej, ale faktycznie będącej kolonią Związku Sowieckiego. I tam właśnie latem 1938 roku toczyły się te walki. No, Stalin nie chciał, żeby rozpoczęły się jakieś działania wojenne w Europie, kiedy on ma jeszcze ręce, no może nie całkiem związane na Dalekim Wschodzie, ale jednak jakoś tam zajęte, prawda? Bo to nie były wielkie siły, to było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy walczących na mongolskiej pustyni, żołnierzy Armii Czerwonej, no ale jakieś działania zbrojne trwały, nie wiadomo było, czy Japonia na przykład jako sojusznik Hitlera nie posunie się dalej, nie, nie rzuci większych sił. Dlatego Stalinowi bardzo zależało na tym, żeby rozstrzygnąć ten konflikt zwycięsko oczywiście dla siebie i dopiero zabrać się za rozbiór Polski. I to rozstrzygnięcie nastąpi właśnie w końcu sierpnia, a właściwie od strony dyplomatycznej w połowie września 1939 roku, o czym będziemy mówili pewnie w następnej audycji. Ale to właśnie był drugi powód, dla którego Stalin się nie spieszył. Trzeci wreszcie powód był najprostszy do zrozumienia. Im dłużej Stalin zwlekał, tym wyższa była cena jego usług. Tym bardziej się Hitler niecierpliwił, więcej gotów był mu dać. Od maja 1939 roku toczyły się w Moskwie rozmowy wysłanników sztabowych francuskich i brytyjskich ze sztabowcami sowieckimi na temat możliwości udziału Armii Czerwonej w powstrzymywaniu, powiedziałbym, Niemców. W Europie Wschodniej, na co Stalin stawiał jasny warunek, że Związek Sowiecki musi mieć prawo utrzymywania baz w Republikach Nadbałtyckich, co oznaczało de facto przygotowanie do ich zaboru. I prawo przemarszu operowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w przyszłości gwarancji udzielonych przez Związek Sowiecki Polsce. No, gwarancje udzielane przez Moskwę czy przez Petersburg wcześniej Polsce były pamiętane doskonale w Rzeczpospolitej jako znak całkowitej podległości Moskwie, jako utrata niepodległości, a także utrata terytorium wydawała się oczywista. Lwowa, Wilna, jeżeli wpuści się Armię Czerwoną na ten teren. I to był powód, dla którego Polska oczywiście nie wyrażała zgody na ten warunek, a Stalin spokojnie czekał, prowadził te rozmowy, żeby kłóć nimi w oczy Hitlera, pokazując, no cóż, nie poprosisz mnie niemal na kolanach o układ, który jest ci potrzebny, żeby spokojnie zaatakować Polskę, to zawsze mogę porozumieć się z Londynem i z Paryżem. Ta właśnie gra podbijała stawkę w sposób najkorzystniejszy dla Stalina. 27 sierpnia był tym dniem wyznaczonym przez Stalina do negocjacji z Niemcami, ale jak pan profesor podkreślał wielokrotnie, Hitlerowi bardzo się spieszyło. Dla niego to było za późno i niemalże w takim ekspresowym tempie. Doszło do spotkania 22-23 sierpnia i podpisano ów pakt o nieagresji. Chyba nie ma bardziej obłudnej nazwy dla takiego dokumentu, który dotyczył przecież podziału strefy wpływu w państwach bałtyckich, podziału Polski wzdłuż rzek Pisa, na Wisła, San oraz takie dzielenie się czy rezygnowanie z niektórych terytoriów. Sowieci zainteresowani byli rumuńską Bezarabią, a Niemcy złożyły deklarację, że nie będą interesowały się Europą Południowo-Wschodnią. Ta sytuacja, którą w dramatyczny sposób można skoncentrować, Wydarzeniach 22, 23 sierpnia, kiedy Ribbentrop przylatuje do Moskwy i zostaje mu udzielona, można tak powiedzieć, audiencja ustalina i szybko podpisany zostaje wspomniany układ, ma swoją dynamikę, swoją prehistorię, o której tylko parę słów jeszcze chciałbym powiedzieć, zanim odpowiem na pytanie pani redaktor. Otóż latem, 39 roku, Stalin przygotowywał się już bardzo energicznie do operacji przeciwko Polsce, zarówno gdy idzie właśnie o przestawienie owej zwrotnicy, jak to ująłem metaforą może niezbyt wyszukaną, ale adekwatną do tamtego czasu, czyli kolejową w propagandzie. Między innymi na odbywającym się latem 1939 roku, kolejnym, siódmym, jeżeli dobrze pamiętam, kongresie Kominternu, czyli Trzeciej Międzynarodówki, przewodniczący kominternu, Georgi Dymitrow, bułgarski komunista, oczywiście służący Moskwie, podkreślił to, że wojnie, która się zbliża niewątpliwie między III Rzeszą, między faszystami, jak to określano, a burżuazyjnymi państwami, nie będzie w żaden sposób Związek Sowiecki opowiadał się za burżuazyjnymi rządami nie będzie ich wspierał, ponieważ i to, i to są wrogowie. Drugi element tych przygotowań wiązał się z kwestiami wojskowymi, które trzeba było przystosować w Związku Sowieckim do planowanej agresji. Te przygotowania oczywiście będą przyspieszały w sierpniu, ale i tutaj potrzebne były zarówno narady operacyjne, jak przeprowadzić tę agresję, kiedy, jakimi siłami. Trzeba było to przemyśleć, przygotować. No i trzeba było przygotowywać się do aktu dyplomatycznego porozumienia z Hitlerem. Symbolicznym przełomem tutaj był 3 maja. 1939 roku, czyli dzień, w którym zdymisjonowany został Maksym Litwinow, prawdziwe nazwisko Meir Wałach. Przypominam to prawdziwe nazwisko tego komunisty sowieckiego żydowskiego pochodzenia, właśnie żeby podkreślić, że jego żydowskie pochodzenie było traktowane przez Stalina jako no Taka trochę przeszkoda w rozmowach z towarzyszami z NSDAP, którzy nie przepadali, jak wiadomo, za ludnością żydowską. Tak cynicznie Stalin to rozgrywał, żeby ułatwić stronie niemieckiej rozmowy. Usunął Litwinowa, który zresztą poza tym kojarzył się z tą polityką frontów ludowych, polityką blokowania postępów faszyzmu, jak to określano w Moskwie w krajach europejskich i zastąpiono go Wiaczesławem Mołotowym. Ten z kolei towarzysz był nieskazitelnie słowiańskiego pochodzenia. Słowianie to, jak wiadomo, też podludzie z punktu widzenia ideologii Adolfa Hitlera, ale dopiero w drugiej kolejności po Żydach przeznaczeni do eksterminacji lub służby trzeciej Rzeszy. Tak to brutalnie można powiedzieć od strony Mein Kampf, czyli tej deklaracji ideologicznej Hitlera wyglądało i Stalin był tego świadomy, więc Mołotow został nowym ludowym komisarzem spraw zagranicznych, żeby to on stał się partnerem do rozmów z niemieckimi dyplomatami wyznającymi ideologię Hitlera. I to właśnie wszystko razem zgrało się w postaci decyzji podjętej przez Stalina, kiedy już no, niecierpliwił się w najwyższym stopniu Hitler, kiedy wreszcie będzie możliwość zawarcia takiego układu ze Stalinem. Naciskał poprzez Ribbentropa, Joachima Ribbentropa, czyli ministra spraw zagranicznych Rzeszy, ambasadę III Rzeszy w Moskwie, żeby no, jakoś przyspieszyła tę umowę. Robili co mogli dyplomaci niemieccy, a Stalin w końcu ustąpił rozumiejąc, że może przeciągnąć strunę, że Hitler może na przykład zrezygnować z ataku na Polskę. I na tym polega decydująca rola Józefa Stalina i Związku Sowieckiego w wywołaniu II wojny światowej. To chciałem podkreślić z całą mocą. Stalin wiedział, że może zwlekać, ale do momentu, w którym nie pojawi się przed Hitlerem taki oto dylemat. Jeżeli zaatakuje Polskę, a nie wiadomo, co zrobi Związek Sowiecki, po czyjej jest stronie, wiadomo natomiast, że Wielka Brytania i Francja ogłosiły formalnie gotowość udzielenia Polsce pomocy zbrojnej, to może spotkać mnie, czyli Hitlera, tutaj jakby powtarzam tę argumentację, wodza trzeciej Rzeszy klęska. Dlatego Hitler, rozważał to Stalin z kolei w Moskwie, mógł wycofać się wobec braku porozumienia ze Stalinem. I dlatego w końcu Stalin z idealnym wyczuciem czasu zaprosił w końcu Ribbentropa do Moskwy. Ten przyleciał natychmiast i zaczęły się rozmowy uwieńczone właśnie owym. Porozumieniem, formalnie traktatem o nieagresji, to zostało ogłoszone światu, a nieformalnie do traktatu dołączony został tajny protokół, zawierający podział stref wpływów według linii, którą pani redaktor już przypomniała. Traktat był tajny, ale jednak już następnego dnia informacje o nim otrzymał ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie, Charles Bolen który dostał te informacje od sekretarza, ambasadora niemieckiego, końca Herwarta, no i w ten sposób dysponował no, kapitalnej wagi informacją, informacją, którą przekazał Brytyjczykom, Brytyjczycy niestety nie przekazali jej Polakom. Wiedzieli również o tym układzie tajnym Francuzi. Ambasador francuski w Moskwie również swoimi kanałami do tej informacji dotarł. I również dyplomacja francuska, chociaż związana z sojuszem formalnym z Polską, nie przekazała tej informacji Polsce. Pytanie, czy coś by to zmieniło, pozostaje otwarte. Przygotowania wojenne oczywiście były już w toku. Czy Polska mogłaby coś zrobić, żeby się obronić skutecznie w wojnie na dwa fronty? To jest pytanie otwarte. Niemniej pozostaje smutnym znakiem funkcjonowania dyplomacji sojuszników polskich to, że nie poinformowali o tak kapitalnej wagi fakcie, jakiego świadomość weszli dzięki przeciekowi dokonanemu przez sekretarza ambasady niemieckiej w Moskwie. Była to audycja. Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskie Ukośnik 1. Kolejne spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem za tydzień. Zapraszam serdecznie. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.